Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli, prowadzę bloga rower.com a to jest 21. odcinek podcastu Koło Roweru. Rozmawiam z nim, z, w nim z Marcinem Wójcikiem, który pełni funkcję oficera rowerowego w Krakowie. W tym odcinku pragnę podziękować Mirkowi Wada za podzielenie się opinią o podcaście. Mirek, dzięki, jesteś wielki. Ty, drogi słuchaczu, też możesz to zrobić. Wystarczy, że wpiszesz koło rowerów iTunes i napiszesz mi krótką recenzję. Zanim rozpoczniemy ten odcinek, jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to serdecznie zapraszam Cię do drugiego odcinka podcastu, w którym rozmawiam z blogerami miejskimi z Krakowa, którzy jeżdżą na rowerach. Oraz 22 odcinek, w którym również będziemy rozmawiać z Marcinem. No to cześć, Marcin. Dzień dobry, cześć. Po tytule dzisiejszego odcinka idzie się domyślić, że jesteś oficerem rowerowym. Powiedz, co robiłeś wcześniej i gdzie mieszkałeś. <gry> gdzie mieszkałem, w różnych miejscach, w Polsce no właściwie nie, w Polsce nie, no na świecie w zasadzie. Ja pochodzę z, nie z Krakowa, jestem z Tarnobrzega, to była kiedyś stolica, ale polskiej siarki potem tak wyszło, że przyszedłem przyjechałem w zasadzie tutaj na studiach na studia, a zaraz po studiach tak całkiem, nie z przypadku co prawda, ale tak całkiem z ciekawości wyjechałem do Stanów Zjednoczonych tam spędziłem 4 lata wróciłem do Krakowa, już zupełnie odmieniony. W zasadzie postanowiłem, znaczy w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście spotkałem, no, no, można powiedzieć, dla, dla mojego życia właściwych ludzi. Zainteresowałem się czymś albo inaczej tematyką, która wcześniej nie aż tak bardzo mnie interesowała, ale odkryłem, że jednak trzeba na życie spoglądać nieco inaczej. I wróciłem do Krakowa i postanowiłem, znaczy nie postanowiłem być aktywistą, tylko tak jakoś wyszło, że właśnie rozwijałem swoje zainteresowania i aktywistą stałem się. A z tych ruchów aktywistycznych dwa lata temu, no troszkę więcej niż dwa lata, dwa i pół roku temu, no, moja droga życiowa zaprowadziła mnie do urzędu i teraz jestem oficerem rowerowym w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. E, a gdzieś pod po drodze jeszcze przewinęła się Holandia, o ile dobrze pamiętam. A to to tak? była wyprawa na zasadzie, pojechaliśmy po rowery towarowe z żoną, bo chcieliśmy jeden dla siebie, ale wyszło na to, że jak kupimy dwa, to będzie korzystniej finansowo, przynieść dwa, drugi odsprzedać i podzielić się kosztami tego transportu z tą drugą osobą, o której odstrzedowaliśmy. nie do końca tak wyszło, nie mamy dwóch rowerów towarowych, mamy tylko jeden, ale na naszej ulicy, na której mieszkamy i tak już są dwa rowery towarowe, więc nie będę zdradł, gdzie to jest w Krakowie, ale jest to ulica o największym zagęszczeniu rowerów towarowych. Bardzo ładnie ujęte. Moje drugie pytanie właśnie. Masz rower towarowy, o ile się nie mylę, tak, a wiem, tak, że mam, masz. mam, mam. Powiedz w takim razie, Ile masz pozostałych rowerów? No jest ich trochę. Niektórzy śmieją się, że mam zagracony garaż, w którym nie trzymam samochodu, który posiadam. Eee, żeby nie było, że oficer rowerowy to w ogóle jest przeciwnikiem e, transportu, znaczy samochodów. Nie, ja uważam, że samochód ludzie mogą mieć, posiadać e, pod warunkiem, że mają go gdzie legalnie trzymać, tak? Czyli na przykład nie zostawiają chodników niepotrzebnie albo nie trzymają go na jakimś dzieleńcu e, Tylko żeby chodzi, chodzi, mi w zasadzie chodzi o to, żeby ludzie racjonalnie profesjonalnie używali samochodów w mieście. Stąd też zajmuje się no, polityką rowerową, ponieważ niestety rower nie tyle w Krakowie, co w ogóle w całej Polsce jest trochę niedocenionym środkiem transportu. On był niegdyś bardzo popularny z uwagi na to, że ludzi nie było stać na samochody. Potem, no właśnie, wszystko się odmieniło, tak? Teraz w zasadzie prawie każdego stać na samochód, więc rower gdzieś tam na końcu jest. Ale działamy na rzecz tego, żeby ruch rowerowy w Krakowie się zwiększał. Mm. Ale w zasadzie miałem nie o tym mówić, tylko jak zwykle zrobiłem gigantyczną e, dygresję. <grystanie> Ile mam rowerów? Aż głupię się przyznać. Swego czasu w garażu było ich chyba 12, teraz jest koło 8. O, tak Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie policzyłem. Niektóre wiszą, niektóre są... Jeden jest tak, w zasadzie tylko rama została gdzieś koła, zostały poodkręcane. Miał iść do jakiegoś remontu i jak no i nie wyszło. Ale doświadczenie rowerowe masz dość spore w takim razie. Tak, no. Potrafię rozkręcić, skręcić rower i nie zostają mi części. W tym sensie, że działa i z wszystkimi częściami. E, Okej. Okay. W takim razie powiedz mi, e, mówiłeś, że, że gdzieś po tym powrocie ze Stanów zaczęła się taka twoja trochę ostrzejsza przygoda z tymi rowerami i tak dalej. E, powiedz, czy od, od kiedy zacząłeś w ogóle tak naprawdę regularnie jeździć na tym rowerze i co ci to dało? To inaczej. E, regularnie jeździłem na rowerze w liceum. Znaczy to było w zasadzie jedna z większych moich przygód rowerowych. Znaczy się w pewnym momencie... E, znaczy ja miałem taki polski rower Romet e, Orkan. To był Orkan. Bardzo dobrze mi się na nim jeździło, ale e, chyba to był 92 rok albo pierwszy. Już dokładnie nie pamiętam, kiedy rowery... E, jak one się nazywają? Górale. Już o nich w zasadzie praktycznie zapomniałem. Górskie rowery jakby wkroczyły na polski rynek. No i tak się złożyło, że no, tato kupił mi taki rower najzwyczajniej w świecie. A on był, to już był taki zachodni rowerek, bardzo fajny, lekki. No, na Komplowi też rodzice kupili takie. No, po prostu mieliśmy dużo czasu po szkole na szaleństwa. Do szkoły miała na tyle blisko, że nie musiałem jeździć na rowerze. Naprawdę miałem bardzo blisko. To było w zasadzie przez ulicę, bliżej niż do podstawówki więc wtedy nie użytkowałem roweru jako środka transportu, tylko jako zwykły środek rekreacji, taki w czasie wolnym. Wtedy jeździło się również cały rok, również w zimie, to w ogóle było no, to był wielki fan tak naprawdę. Potem przyjechałem tutaj na studia i no, ponieważ posiadałem wtedy tylko ten rower górski, trochę mi go było szkoda tutaj zabierać, żeby przypadkiem nie zniknął, a akurat w miejscu, gdzie mieszkałem, czyli na przykład Akademik Piast, nie było wtedy tam żadnej rowerowni, żadnych stojaków rowerowych przed, no dzisiaj już jest zupełnie inaczej. To też jest właśnie świadectwo tego, że ruch rowerowy w Krakowie rośnie. No i go nie wziąłem, więc to była jakby przerwa od roweru. Następnie po tych studiach no, wylądowałem w Stanach i tam nie od razu miałem rower, bo jakoś warunki mieszkaniowe mnie do końca na to nie pozwalały. Znaczy, właścicielka mieszkania nie chciała, żebym go tam trzymał, najzwyczajniej w świecie. Miała lekkiego hopla na punkcie porządku. Mnie to oczywiście odpowiadało, no bo było fajnie czysto. E, aczkolwiek jak już zmieniłem mieszkanie, no to postanowiłem, nie no, rower muszę mieć, bo jakby znacznie łatwiej będzie mi poznawać miasto, które już po roku i tak dosyć dobrze znałem, ale no, ponieważ jest to wielka metropolia, mówię o Nowym Jorku, więc no, no trzeba było się e, przemieszczać na większe odległości, jednocześnie nie, nie wiem, chowając się pod ziemią w Subwayu i tylko wychodząc na zewnątrz na przystankach, bo to jakby to nie jest dobre poznawanie miasta. Znaczy, tak to się można do pracy poruszać. No ale kupiłem sobie rower, och, to była już w ogóle fascynująca przygoda i w pewnym momencie nawet zacząłem jeździć na rowerze do pracy. Moi współpracownicy dziwnie na mnie patrzyli, tym bardziej, że jak było bardzo zimno, to oni w ogóle, jak ty dajesz radę? Ja mówię, no spokojnie. A raz mi się też tak zdarzyło, że akurat wtedy był strajk tak w Stanach Zjednoczonych nie strajkują. Był strajk, akurat nie, nie, w ogóle nie jeździła komunikacja miejska w Nowym Jorku, chyba przez, to było tuż przed świętami, już nie pamiętam w którym to roku, więc w każdym razie przyjechałem do pracy, jako jeden z nielicznych dotarłem do pracy, bo na rowerze, no i najzwyczajniej świecie. Szef był zdziwiony, on akurat przyjeżdżał samochodem, był zdziwiony, jak ci się udało dotrzeć? Ja mówię, no jak to, jak? czy ja na rowerze przyjeżdżę? W takim ruchu, ja mówię, no tak, no, żaden problem. z no. No, tego tytułu żadnych nie miałem, ale szef, znaczy mina, mina szefa, który widzi, że dotarłem do pracy pomimo tego, że prawie nikt już nie, nie, nie dotarł, była bezcenna. Niezła historia. Pewnie bywają lepsze. Yy, powiedz, a teraz jeździsz rowerem yy. wszędzie? Czy... Yy, znaczy uczciwie to jest tak, że do pracy w znakomitej większości rzeczywiście przyjeżdżam rowerem. Ostatnio przyjeżdżam, przyznaję się bez bicia samochodem, ale to tylko dlatego, że stosunkowo niedawno przechodziłem dosyć poważny, znaczy to nie jest jakaś super poważna choroba, ale miałem problemy z tchawicą i z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, jakie jest, postanowiłem, że dopóki jakby całkowicie nie przejdzie mi to te problemy z chawicą, to na razie poruszam się albo samochodem, albo transportem zbiorowym do pracy. W Krakowie chyba każdy ma problemy z gardłem i nosem? No właśnie, to chyba zaczyna mi się odbijać to, że jakby od 2006 jestem tu w zasadzie bez przerwy, z wyjątkiem wyjazdów na wakacje jakichś, poza miasto. No i niestety, oddychanie tej, tak, złym, tej złe, tak złej jakości powietrzem no w pewnym momencie może spowodować, że w ogóle zaczyna się mieć problemy ze zdrowiem. Ja tu mieszkam parę miesięcy i non stop mam jakieś problemy tego typu, więc z tobą już to nie jest. No, tak, no to jak czuję w się usprawiedliwiony, Yy. – Powiedz, z jakiego powodu wkręciłeś się w ogóle tak mocno w środowisko rowerowe tutaj w Krakowie? To – znaczy, to znaczy, Dlaczego się wkręciłem? znaczy Inaczej jeszcze może. Jak tu przyjechałem, to już masa krytyczna w Krakowie była, co mi się bardzo podobało, bo są to jest ruch taki, który przyszedł właśnie z zachodu, znaczy ze Stanów Zjednoczonych, z San Francisco. Trzeba chyba dodać, bo nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że akurat San Francisco jest miastem bliźniaczym miasta Krakowa. Więc jest jakby oficjalna, to, to nie jest jakaś współpraca, że się wymieniamy nie wiadomo jakimi doświadczeniami, ale uważam, że akurat ta współpraca powinna być dosyć szeroka. Wiem, że mamy pewne ograniczenia prawne i nie ma na przykład takich rozwiązań jak w San Francisco, ten SF parking, gdzie akurat stawka za Strefy płatnego parkowania jest naliczana dynamicznie, w zależności od tego, jak bardzo zajęta jest ulica. U nas takich rzeczy się na razie nie da zrobić i to nie są ograniczenia technologiczne, tylko prawne, ponieważ stawka za płatne parkowanie jest ustalona odgórnie przez ustawę i nie da się jej uwolnić, żeby była wyższa niż obecne 3,50 ale zostawmy to na boku, więc już wtedy była w 2006 masa krytyczna w Krakowie i jakoś tak po prostu uznałem, że to są pra prawdopodobnie wokół masy krytycznej są też ludzie, z którymi warto nawiązać kontakt i warto jakby zacząć z nimi współpracować i zmieniać Kraków na lepsze. I, i tak też się stało. No, na zwyczajniej świecie poznałem kilkunaście osób, które były aktywistami. Do dzisiaj część z nich nadal... Jest aktywnych, chce zmieniać Kraków na lepsze, bo jeszcze jest dużo do zrobienia i po prostu stałem się jednym z, między innymi jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, także tak by była dalsza konsekwencja naszych działań. No właśnie, jesteś pracownikiem Zikitu, czyli jeszcze raz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Tak. Przyszedłeś tutaj właśnie z tego stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, tak? Czy Kraków miastem rowerów? Kraków tak, Miasta dla rowerów, to jest, jest to ogólnopolskie, ogólne. tak. Mhm. E, więc nie jesteś takim e, totalnie oderwanym od rzeczywistości urzędnikiem, jeszcze ta cała historia, którą przed chwilą tutaj opowiedziałeś, bardzo dobrze o tym świadczy. E, powiedz. Co leży w ogóle w zakresie Twoich obowiązków jako takiego oficera rowerowego? Znaczy, znaczy, to jest, znaczy jest w regulaminie pracy, w naszej w regulaminie mojego stanowiska pracy zapisane, co dokładnie mam robić. Mianowicie jednym z takich głównych założeń jest to, żebyśmy, my, moja komórka to jest obojętnie, czy to jestem tym ja, czy jeszcze dwie inne osoby, ściśle współpracowali ze społeczeństwem. Także wsłuchiwali się w ich postulaty, w ich głos, weryfikowali je, bo nie, nie, to nie jest tak, że wszystko to, co napisze do nas obywatel, jest zawsze słuszne i należy to wykonać. Należy to oczywiście zweryfikować, czy jest to wykonalne, ale generalnie jesteśmy po to, żeby służyć społeczeństwu i wymieniać z nimi nie tyle swoje doświadczenia, co właśnie informacje na temat powstawania infrastruktury rowerowej, polepszenia warunków poruszania się, na rowerze. Znaczy jest to też jakby naturalna kontynuacja tego, co w zasadzie ja i jeszcze kilka innych osób zrobiliśmy w 2013 roku jako projekt tzw. Krakowski Dialog Cykliczny. To robiliśmy w ramach Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Wtedy zrobiliśmy takie bardzo szerokie konsultacje społeczne z rowerzystami, z pieszymi, ale też i z mieszkańcami, bo oni na te konsultacje również przychodzili, dopytywali. Nie zawsze byli rowerzystami, ale jakby byli też zainteresowani, co ewentualnie rowerowego się poprawi lub też co może wpłynąć korzystnie lub też nie, jak w zależności jak to odbierali na ich najbliższe otoczenie. I my w ramach tego dialogu cyklicznego wypracowaliśmy pewien dokument, no który po pierwsze nauczyliśmy się wtedy słuchać i rozmawiać ze społeczeństwem, bardzo dużo. Znaczy bardzo dużo rozmawialiśmy, ale też i nauczyliśmy się właśnie słuchać. I wypracowaliśmy ten dokument, który się nazywa kontraktem 100 rozwiązań. No i jakby naturalną konsekwencją, przynajmniej ja to tak odbieram, było to, żeby go wdrożyć później. I dlatego też miasto Zikit otworzyło się na stronę społeczną, zrobiono konkurs, mnie się udało go wygrać, jestem i jakby to jest jakby, drugi krok czy druga moja jakby jedna z najważniejszych funkcji, którą muszę pełnić, czy chcę pełnić w Zikicie, jest to, żebyśmy realizowali kontrakt z rozwiązań. Niektórzy czytając kontrakt trochę tak wybiórczo myślą i też spotkałem się z takim głosem krytyki ze strony społecznej zresztą uprawnionym głosem krytyki, żeby było jasne, ja się jej nie boję, że moglibyśmy ten kontrakt realizować szybciej. Tak, to prawda, moglibyśmy, tylko że niektórych rzeczy najzwyczajniej w świecie nie dało się zrobić i to nie dlatego, że my jesteśmy jakoś bardzo leniwi, tylko były też pewne ograniczenia prawne. Na przykład co do kontraruchu, bo nie wszędzie dało się zrobić kontrapasy, chociażby z tego powodu, że gdyby chciećie malować, no to poszlibyśmy na konflikt z kierowcami. Musielibyśmy im likwidować miejsca parkingowe. Teraz jest to bardziej ułatwione, znaczy dopuszczanie kontra ruchu w ulicach jednokierunkowych. Aczkolwiek to nie jest też tak, że od razu wszystkie ulice zostaną tak po prostu z automatu otwarte. Do wszystkiego trzeba przygotować projekt organizacji ruchu i też tak, tak prawdę powiedziawszy no, ponegocjować tutaj trochę z kolegami obecnie na tym samym piętrze. Bo ja zostałem przeniesiony, teraz jestem na Złotej Jesieni, więc to jest jakby kolejna wymówka, dlaczego pod te dwie górki muszę wjeżdżać z transportem zbiorowym lub samochodem, ale spokojnie, niedługo znowu się przesiądę na rower. Zresztą korzystam z niego, tylko nie tak jak na przykład jeszcze miesiąc temu, znaczy już trochę mniej um, aktywnie. No, to, to, to pewnie jeszcze będę miał szansę opowiedzieć o, o, o kontrakcie. Właśnie chciałem Cię poprosić o to, żebyś mm, troszkę zaznajomił słuchaczy z tym, czego dotyczy dokładnie ten. Kontekst, który okay, rozwiązałem. No Kontekst, który to jest nic innego jak nasz chleb poprzedni w Zikicie, czyli wdrażanie takich małych rzeczy, które mają usprawnić poruszanie się. Akurat w tym przypadku jest poruszanie się rowerem lub też pieszo, bo tam jest sporo, jakaś część dotyczy również ruchu pieszego ale przy jednoczesnym być może nie pogarszaniu warunków poruszania się samochodem, choć to nie zawsze jest do pogodzenia. Znaczy tak to by tutaj w Zikicie chciano widzieć, że owszem, tak dla rowerzystów, a tylko nie pogarszajcie nam za bardzo sytuacji. Społecznie też tak to chyba mam wrażenie jest postrzegane, że coś, jak na przykład teraz mamy znowu, od, znaczy znowu, kolejny odcinek ruchu jednokierunkowego wokół plant został oddany i pomimo tego, że przez ostatnie pół roku w zasadzie ta ulica była całkowicie zamknięta, i jakoś nie było jakichś wielkich problemów na alejach trzech wieszczów. Znaczy, te problemy są takie same przez cały rok. Tak? Znaczy, jednego dnia jest trochę większy, korek drugiego jest trochę mniejszy, ale generalnie w godzinach szczytu jest wszyscy chcą się gdzieś przemieścić, więc nawet gdybyśmy mieli nie, fan, najbardziej, najlepszą, najdoskonalszą infrastrukturę drogową, czy też nawet metro, e, czy super szybkie tramwaje, e, infrastrukturę rowerową, to i tak w pewnym momencie, ponieważ tak dużo osób chce skorzystać w tym samym czasie z tej konkretnej infrastruktury, że, zatory jakieś się zdarzą, tak? Albo przepełniony transport zbiorowy. No i, ale wracając do tematu. Jednokierunk, jednokierunkowy ruch wokół plant, znaczy, jest pewna grupa, mieszkańców Krakowa, którzy jakby mówią, że jejciu, to spowoduje już w ogóle zakorkowanie alei trzech wieszczów, no bo teraz trzeba jeździć dookoła. No, a ja tych samych obywat, mieszkańców Krakowa chciałbym zapytać, a w jaki sposób poruszy, dojeżdżali do swojego domu albo w ogóle poruszali się po Krakowie, kiedy te ulice teraz na czas remontu przez ostatnie pół roku były praktycznie zamknięte. I jaka jest różnica? W zasadzie żadna, tak? To jest tylko kwestia naszych przyzwyczajeń. Wcześniej można się było poruszać dwukierunkowo, ale też nie wszyscy mogli tam jeździć, bo pamiętajmy, że akurat Ring czy też Planty, pierwsza obwodnica nie są dostępne dla przeciętnego śmiertelnika. Znaczy na części z nich można się poruszać, a na części już jest strefa B i trzeba mieć kartę mieszkańca. Więc to, to nie jest też tak, że te ograniczenia dotknęły wszystkich. Dotknęły tylko część mieszkańców. I tak naprawdę to ci mieszkańcy zyskają na tym najbardziej, ponieważ oni będą, to może nie jest tak, że dzisiaj już to dostrzegają, ale za jakiś czas dostrzegą, jak ten ruch samochodowy akurat w tamtych okolicach spadnie, to jakość życia im się poprawi, wartość ich mieszkań wzrośnie, no Same plusy, ale przede wszystkim takie zmiany spowodowały to, że jakby preferujemy i to jest jasny przekaz, preferujemy w tych okolicach, czyli w ścisłym centrum Krakowa, transport zbiorowy, no i to również rowerowy i pieszy. Chodniki uległy poszerzeniu, Pojawiła się, pojawił się kontrapas, bo to nie jest żadna ścieżka rowerowa, czy też droga dla rowerów, to jest po prostu kontrapas, bardzo podobny do tego, który jest na Starowicznej już od dobrych kilku lat. Właśnie, mówiłeś, że wsłuchujesz się w to, co mówią mieszkańcy miasta, więc powiedz mi, jak używanie Twittera i Facebooka pomaga Ci skrócić kontakt pomiędzy petentem a urzędnikiem? Mm. Twitter i Facebook to jest jedno z narzędzi do porozumiewania się. Ja, ja, ja nie jestem przekonany, że ono mi skróciło jakikolwiek dystans. Znaczy, z co niektóry, po niektórymi rzeczywiście tam jesteśmy na ty, no bo jakoś tak jest, że w mediach społecznościowych ludzie, nawet jeśli się nie znają, to no właśnie jest to, to skrócenie dystansu, że nie używają formułek Pan Pani. Mnie to nie przeszkadza bynajmniej. Twitter miał być w moim założeniu raczej takim kanałem informacji niż do komunikowania się, ponieważ tam akurat jest ograniczenie znaków w przekazie. To w zasadzie są takie SMS-y, więc no nie można tam oczywiście całego problemu, którego kogoś może, komuś może doskwierać, stwierdzić. Czy sk sk no streścić, ale można zrobić zdjęcie i krótki opis i jakby jeszcze dołączyć linka na przykład do lokalizacji i jest to dosyć szybka forma przekazywania tego, co nas gdzieś uwiera. Nie wiem, chyba się sprawdza. No, mam, nie chcę się chwalić. No, tam jest już ponad 700 obserwujących, więc to nie jest tak chyba źle. Nie mówię, że jestem jakiś mega popularny, ale to też jakby można stać się ofiarą własnej popularności, bo im więcej oglądasz, dających, tym więcej interakcji, więc to może zabierać też i bardzo dużo czasu na to, żeby na wszystko odpowiadać, ale przyznaję, że Twitter jest pomocny, bo w wielu przypadkach, tak jak mówię, ponieważ jest ograniczenie znaków, ludzie wysyłają zdjęcie, a dzięki temu, że są zmuszeni wysłać mi zdjęcie, to ja przy okazji mam jakby dowód na to, że oni mówią aha, tu jest dziura, to ja inspektorowi, który jest odpowiedzialny za dany rejon, mogę od razu przesłać te informacje z prośbą o zweryfikowanie i jakby jak najszybszą na przykład interwencję. Jeśli to jest coś takiego, co wymaga bardzo szybkiej interwencji, bo może zagrać czyjemuś bezpieczeństwu. Jeśli to jest jakąś drobnostką, to znaczy drobnostką, no, jakby każda sprawa jest traktowana y, z równą powagą, ale niektóre są bardziej priorytetowe. Wiadomo, gdyby się ziemia w jednym miejscu zapadła całkiem, no to miałoby no, to dużo wyższy projekt. Jak jest tam jakieś tylko wgłębienie czy no nieszczęsny krawężnik, który też mi przeszkadza, ale z krawężnikami to jest w ogóle jeszcze inna, dłuższa historia. To jakby Nie chcę się skarżyć aż tak strasznie, ale nie wszyscy rozumieją to, co dla rowerzystów jest oczywiste. Czyli dlaczego krawężniki powinny na przejazdach rowerowych w zasadzie nie istnieć? Albo być tak wtopione, że jak będę jechał, to jego nie zauważę. Najzwyczajniej w świecie. Mówimy o tym, żeby było zero, tak? I żeby nie było tego tak zwanego e, ścieku przykrawężnikowego, czyli tego przebrukowania, który doprowadza do szału wszystkich rowerzystów. Zwłaszcza szosowców. Nawet jak się jeździ na rowerze miejskim, to wiem, to też jest e, trudne do pokonania. Tym bardziej, że w rowerze miejskim z tyłu mam oponę 23, niestety, więc to tak jak w szosie. E, dobrze. Czyli jednak. Mówi, że niby nie skraca, ale ale jednak te zdjęcia nie, no i to przyspiesza. To, to jakby w tym sensie, że to trochę przyspiesza tą interakcję, ona jest znacznie szybsza, dlatego ja też wolę maile niż pisma, bo mnie się na nie łatwiej odpowiada i to nie dlatego, że w przypadku pisma muszę napisać coś, co musi uzyskać akceptację dyrektora, no bo ja też mam zwierzchników. Jak prawie każdy, chyba że ktoś jest na własny rachunek, no to, to ma jest tylko prezydenta Nad sobą, mówię o prezydencie państwa. Yy, I co? No i tu, no, to po prostu no, przyspiesza komunikację, myślę, że to dla obu stron jest wygodne i, i zadowalające. Opowiedz proszę w takim razie, jak wygląda proces tworzenia nowej ścieżki rowerowej od projektu aż do odbioru. A, to czasem zaczyna się w ogóle od koncepcji. Nawet nie jeszcze od projektu. Okay. E, t, t, żeby było jasne, nasz zespół jest ciałem, akurat wewnątrz Zikitu, ciałem opiniującym. My nie jesteśmy ty, tym zespołem, który na przykład realizuje inwestycje. Od tego jest pion inwestycji i oni realizują tego typu zadania. My jesteśmy ciałem opiniującym, czyli... M, znaczy, ale też działamy w oparciu na przykład o studium podstawowych tras rowerowych. To nie jest tak, że my sobie wymyślamy, a, to tu będzie droga dla rowerów i po prostu e, wpisujemy to w, w w budżet i następnego roku już mamy na to pieniądze i to realizujemy. To nie jest aż takie proste, więc jakby wszelkie drogi dla rowerów w Krakowie w zasadzie powstają w oparciu o studium podstawowych tras rowerowych. Jest taki dokument. Można go znaleźć na stronie rowery.zikit.pl ale też czasem powstaje infrastruktura przy okazji inwestycji. Mianowicie na przykład jest, może być tak, że przy jakiejś konkretnej ulicy, przy której biegnie według studium główna trasa rowerowa, deweloper na przykład postanawia wybudować osiedle. No i w ramach umowy i zmian infrastrukturalnych, bo wiadomo, to osiedle musi być jakoś podłączone do infrastruktury drogowej, e, najczęściej wtedy powstają na przykład wjazdy z jazdy na tęże inwestycje, osiedle na przykład, albo tylko jeden budynek. I deweloper w zależności od tego, jak, i jak duża jest ta jego ingerencja, na przykład jest mm, nie tyle przymuszany, no, co zobowiązywany umową do tego, żeby na przykład zrobić zupełnie nowy chodnik, fragment infrastruktury rowerowej, jeśli jest takowa potrzebna, bo to mówię, w zależności od tego, gdzie to jest. I tak to czasem powstaje. No po fragmencie, niektórzy mówią, no dlaczego tylko tyle? No ale jeśli na przykład my jako miasto nie dysponujemy akurat środkami w tym roku budżetowym na tę infrastrukturę, a deweloper nam część zrobi według jakiejś szerszej koncepcji, to my na przykład w roku następnym, jeśli będziemy dysponować środkami, jesteśmy w stanie jakby kontynuować dalej tęże infrastrukturę. Więc to tak, tak czasem powstaje. Ale są też zadania nasze własne i właśnie realizowane przy okazji na podstawie studium. To jest też tak, że czasem jest tak, że zwykle powinna powstać koncepcja, żebyśmy wiedzieli projektanci, my mówimy co my chcemy. Projektanci wychodzą z pewnymi propozycjami, to potem do nas wraca, jest audytowane, uzgadniane z różnymi, w różnych, we wszystkich zespołach właściwych. I na podstawie tej koncepcji potem może powstać praktycznie identyczny do tej koncepcji projekt budowlany, albo może też się odbywać budowa na zasadzie zaprojektu i wybudy. czyli ta sama firma, która będzie budować wykonuje projekt, no to on jest, mówię, prawie że bliźniaczy do koncepcji, no chyba, że w, w terenie wyszły jakieś... No, rzeczy, które trzeba po prostu poprawić, no to może się tam czymś delikatnie zmienić i no i no, powstaje infrastruktura. No, to proces wydaje się być prosty, aczkolwiek czasem bywa długotrwały. A kto ostatecznie weryfikuje, że tak powiem już wykonany projekt? Znaczy mówimy o odbiorach końcowych? Tak, tak. Znaczy są tak. Po pierwsze no, no to różne są jest komisja tak zwana powoływana, która odbiera daną infrastrukturę. No i są tam mniej przedstawiciele różnych y, zespołów. Jest na pewno zawsze inspektor prowadzący daną inwestycję. co no się nazywa inspektor nadzoru. Jesteśmy, Jeśli to dotyczy infrastruktury rowerowej, to zawsze jest też członek naszego zespołu, czyli zespołu do spraw realizacji polityki rowerowej. Na przykład dzisiaj jest odbiór jednej z dróg dla rowerów w ulicy Boruty Spiechowicza. I koleżanka nam pojechała i będzie sprawdzać, czy te krawężniki, które zostały zaprojektowane na zero, czy rzeczywiście takie są i czy nam nie ma jakichś jeszcze innych niedoróbek. Miejmy nadzieję, że nie. Brałem udział właśnie w konsultacjach projektu ścieżki rowerowej w swoim rodzinnym mieście w Tarnowie. I miałem w PDF-ie wszystkie plany z opisami, wszystko, dokładnie wszystko przestudiowaliśmy, nanieśliśmy swoje spostrzeżenia, pomijając fakt, że jak gdyby nikt się nimi nie przejął, mhm. to potem jeszcze samo wykonanie y, totalnie jakby odbiegało od rzeczywistości. Też było napisane, że będą zerowe krawężniki, potem okazało się, jak mierzyliśmy, że miały dobre trzy centymetry i tak dalej. I po prostu pytam pod tym, pod tym kątem, bo się zastanawiałem, kto w tym przypadku dał ciała konkretnie. To mi trudno powiedzieć, kto akurat w Tarnowie tej inwestycji, o której mówisz, dał ciała. Znaczy, słyszałem też tak, że w budowlance jest, że zero równa się 2 centymetry, a nie jest zerem, ponieważ jest pewnego rodzaju tolerancja, że to tylko jak w mechanice, jak się tam, nie wiem, silnik jakiś składa, na przykład lotniczy, no to wszystko musi być tak sam, do pewnie setnej milimetra. No w budowlance jest trochę inaczej, to są większe elementy, nawet jak się krawężnik jakiś położy, on jest za wysoki, to My nie zawsze mówimy, że należy ten krawężnik wyrywać, jeśli to jest granitowy krawężnik czy też kamienny, o tak, bo to nieważne, jaki tam kamień. kamienny krawężnik, to można go jeszcze zeszlifować. Jak jest betonowy, to już szlifować się nie da. To wtedy ale my staramy się mieć kamienne, żeby one były trwalsze, ale chodzi o to, żeby były właśnie nieinwazyjne, nie przeszkadzające rowerzystom. No to yy, staramy się zmuszać wszystkich, yy, przynajmniej w ostatnim czasie wszystkich tych, którzy budują nam drogi dla rowerów, aby o to zadbali. No i wydaje mi się, że wychodzi całkiem dobrze. Ja mówię, ja mam jeszcze z wielki Zgrzyt, taki, znaczy, ja nie akceptuję ścieków. Mnie ta polska szkoła budowania ścieku przykrawężnikowego nie odpowiada. Ja nie jestem inżynierem, więc mnie jakby tego nie wtłoczono gdzieś na politechnice. Wiem, że problem wody istnieje i trzeba ją odprowadzić, ale wiem też i w Polsce są, nawet w Krakowie są przykłady, że bez tych dwóch rzędów kostek da się wodę odprowadzić, że nie będzie stała na tym przejeździe kałuża, a rowerzysta będzie miał wygodnie. Zresztą pies pieszych też to dotyczy. No. Bo wbrew pozorom, ten, bo to jest tak, że czasem jest, że udaje się zrobić przy przejeździe rowerowym krawężnik na zero, jest naprawdę gładko. Rowerzyści, rowerzyści mają Praktycznie idealnie, ale tuż obok przylegającym y, przejściu dla pieszych odkrycie tzw. zwane krawężnika ma dwa centymetry. I y, ja wiem, że to jest wszystko zgodnie z prawem, tylko chodzi o to, że to jest trochę wbrew y, wygodzie nawet osoby pieszej, szczególnie na przykład matki z dzieckiem, chociaż akurat matka z dzieckiem na wózku sobie poradzi, bo uniesie tam, przód tego wózka i przejedzie, ale już osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim w pojedynkę, czy znaczy sama, bez, żadnego, bez żadnej asysty, może mieć z tym dwucentymetrowym krawężnikiem problem. Ja wiem, że ona wtedy może skorzystać z przejazdu rowerowego, ale... No, przejazd rowerowy no jest dla rowerów. No, to czy osoba niepełnosprawna może z niego skorzystać? Tylko mówię o tym, że no, Ale stwarza po co, to po dodatkowe odkrycie? niebezpieczeństwo no. jednak. Tak. Poza tym to samo może dotyczyć osób, które są niewidome. To jest zawsze jakby dodatkowe miejsce, w którym można się potknąć. Dokładnie. Prawda? A teraz już bardzo często przy wszystkich modernizowanych przejściach dla pieszych są montowane tak zwane pasy medialne. To jest to takie kostka najczęściej z takimi wypustkami. Trochę jak klotki Lego. Dokładnie. I po tym osoba na przykład niewidoma ma rozpoznać, że zbliża się do przejścia dla pieszych. Więc jakby dla niej jeszcze ten krawężnik... No by no dobra, nie chce się wymądrzać, bo być może on ma jeszcze uzasadnienie jakieś dla osoby niewidzącej. To jest jeszcze montowane na krawędziach peronów, peronów tramwajowych. tramwajowych. Tak, też. Y, powiedz mi, jakie są warunki techniczne, jakie musi Pełnić droga dla rowerów. Kiedy można na przykład stawiać barierki, kiedy one w ogóle są zalecane i dlaczego w wielu miastach buduje się dalej ścieżki e, z kostki? Dlaczego buduje się drogi dla rowerów z kostki? To jakby należy pytać te miasta, które to robią. W Krakowie nam się takie przypadki już w zasadzie nie zdarzają. Znaczy wiem, że można zawsze wyciągnąć nam, że na przykład przy Alei Andersa, bodajże w oddanej w zeszłym roku, jeśli mnie pamięć nie myli, albo nawet na początku, w 2013, ale pod koniec, zdarzają się fragmenty z kostki, która jest na szczęście bezfazowa i to jest akurat, to nie tylko wypadek przy pracy, co wymóg tak zwanych gestorów mediów, bo oni tam nie zawsze się właśnie chcą zgodzić na asfalt, bo uważają, że asfalt, nie wiadomo dlaczego, ma być nawierzchnią nierozbieralną, a kostka już niby jest. Znaczy my bardzo często ostro negocjujemy z nimi i nie godzimy się na to, żeby oni stawiali nam warunki, bo w końcu to jest nasz pas drogowy i to my powinniśmy stawiać warunki, więc często te negocjacje są twarde i się nam udaje, ale są też takie, na których my idziemy na ustępstwa, bo na przykład ta infrastruktura Infrastruktura podziemna jest nasza i tak jest w też w przypadku ulicy Wielickiej, gdzie z powodu y, y, przebiegającego dosyć starego kabla trakcyjnego, czy to nie jest tak, że trakcja to jest tylko to, co wisi nad tramwajem, jest jeszcze pewna infrastruktura wspomagająca, która jest ukryta pod ziemią zaraz obok torowiska i akurat ponieważ tam... Y, zespół, który zajmuje się torowiskami tą tą infrastrukturą elektryczną bardzo nalegał na to, żeby to jednak nie był asfalt, to na przykład my poszliśmy na ustępstwo i tam jest taka bardzo specyficzna, aczkolwiek wytrzymała kost, płytka, która wygląda na chodnikową, ale ona jest grubsza. Chodnikowa płytka ma zwykle 4 lub 6 centymetrów, to już i tak jest dosyć gruba, a tamte płyty mają 10 centymetrów grubości na specjalne zamówienie i to naprawdę jest solidne. Można zresztą przejechać się w Wielicką, po tym ciągu akurat to jest ciąg pieszo-rowerowy, czyli tam 3 metry minimum szerokości, poruszamy się wspólnie z pieszymi, pieszy ma pierwszeństwo. No właśnie. I uważam, że on no, oczywiście mógłby być asfaltowy, ale jakby na pewne kompromisy też czasem wewnątrz tuzikitu e, e, musimy iść. I zresztą chcemy, bo jakby no pamiętajmy, że jakby to musi się opierać na dobrej współpracy. Znaczy nie można wiecznie stawiać tylko i wyłącznie na swoim, bo później się tego tak okaże, że ktoś w ramach jakiegoś no nie wiem, mini rewanżu, jakiejś zwykłej niepotrzebnej zupełnie złośliwości gdzieś indziej nam coś zablokuje. Więc no, no to jest taka zawsze gierka. Wiadomo jak to w życiu. Pyta. A o tych barierkach i tak dalej to no, są pewne przepisy, no których się nie da ominąć. Stąd ten najdłuższy stojak, tak zwany stojak rowerowy przy, e, e, Bora Komorowskiego. Bo to jest akurat droga klasy tak zwanej GP, czyli główna przyspieszona. Można zauważyć, tam jest 80 na godzinę dopuszczone albo 70, nie wiem. W każdym razie są po trzy pasy ruchu i przepis mówi, że jeśli droga dla rowerów biegnie w odległości mniejszej niż 2,5 metra od krawędzi jezdni takowej trasy GP, no to musi być bariera. I jakby tutaj nie ma przeproś. Obojętnie, czy nam się wydaje, czy to jest słuszne, czy nie, no to jakby żeby to było zgodnie z prawem i projektant się chciał pod tym podpisać, bo on bierze za to odpowiedzialność, to bariera musi być. Powiedz, a czy są jakieś wytyczne, które mówią na przykład, jakie, jakim łukiem musi iść ścieżka, albo na przykład, czy można robić skrzyżowania przelotowe na wprost i tak dalej, bo w wielu miejscach niekoniecznie w Krakowie, mhm. ale spotkałem się z takimi sytuacjami, gdzie. Ten rowerzysta musiał wykonać mocny manewr, manewr w lewo, następnie przejechać przez przejazd i znowu zrobić mocny manewr w prawo, czyli to tak przejście. No, tak. To jest tak, że większe miasta w Polsce mają tak zwane standardy infrastruktury rowerowej. Kraków również nie ma i to są jedne z lepszych standardów, jeśli nie najlepsze w Polsce. I kto je przygotował w tym momencie? Kraków, tak? Znaczy te krakowskie są przygotowane przez wysokiej klasy specjalistę, pana Marcina Chyłę, on jest zresztą prezesem Stowarzyszenia Tego Ogólnopolskiego Miasta dla Rowerów. Wszystkie inne standardy w Polsce na moją wiedzę są jakby wariacją tychże standardów. Znaczy w sensie są bardzo podobne do siebie tam te jakieś drobnostki w, w zapisach. Więc jakby standardy są i żebym nie, nikogo nie wprowadził w błąd, to wszystko zależy od tego, czy to jest właśnie, o jakiego, jak projektowana jest ta trasa. Znaczy jeśli ona jest przewidziana do tego, że to jest na przykład główna trasa rowerowa i mają, mogą jakby w zależności od projektowanej prędkości, tak znaczy, no, rowerzyści, rowerzyści nie poruszają się powyżej 50 no, czy tacy miejscy w sensie 50 km na godzinę, ale trzeba zakładać, że na przykład główną trasą rowerową mogą jeździć spokojnie, ponad 20 km na godzinę, no bo chcą na przykład szybko dostać się do pracy, tam jest prędkość projektowa na przykład może być 30 no to te odgięcia, o których wspominałeś przed skrzyżowaniami, jakby nie powinny mieć miejsca. Albo jeśli już trzeba je zastosować, bo na przykład tworzy się tak zwaną strefę akumulacji dla samochodów, skręcających w ulicę poprzeczną, to można to odgięcie, jeśli jest na to teren, a powinno się o to zadbać, zrobić łagodniejsze i znacznie wcześniej. Wtedy też jakby nie sugeruje się kierowcy, że my skręcamy również w tym samym kierunku, w którym on skręca, na przykład w prawo, tak? Bo jest to odgięcie. Bo to są jakby wtedy niebezpieczne sytuacje, się, które się tworzą. Czyli chodzi o taką sytuację, gdzie ścieżka powiedzmy z lewej strony jeszcze przy chodniku schodzi na prawą i dopiero potem przez przejście i potem powoli wraca z powrotem. Po, więcej, tak. tak, no czyli chodzi o to żeby te odgięcia były o jak najmniejszych, znaczy jak najszerszych promieniach, tak? czyli żeby one łagodnie, czyli jak żebym ja na przykład jadąc z prędkością nie wiem, 20 na godzinę na rowerze, żebym nie musiał hamować przed takim, przed takim odgięciem, tylko mógł to wykonać płynnie. To się prawie wszędzie, no dobra, może przesadziłem, to się w większości miejsc udaje nam zrobić, jeśli jest na to przestrzeń w pasie drogowym, no a czasem staramy się robić tak, jak na przykład na ulicy Dworcowej, gdzie takie odgięcie miało być, ale ostatecznie udało się ten przejazd rowerowy przez Dworcową, to jest wzdłuż Wielickiej, wyprostować. I teraz, pomimo tego, że niektórym to się wciąż nie podoba, uważam, że jest znacznie bezpieczniej i wygodniej, to zarówno pieszym, jak i rowerzystom, bo przejście dla pieszych i przejazd zostały przesunięte do skrzyżowania. A jakie udogodnienia dla Was, urzędników, stworzyła ostatnia nowelizacja przepisów? To akurat zmieniły się, bo prawo ruchu drogowym zmieniło się, było znowelizowane w 2011 roku. Przyszło nam czekać prawie 4 lata na rozporządzenia szczegółowe i w tym roku, 8 października, weszły w życie. I mamy tak. Po pierwsze, nowy znak poziomy, on się nazywa P-27, my go popularnie nazywamy sierżantem rowerowym. To jest taka troszeczkę węższa wersja piktogramu roweru z takimi dwoma krokiewkami, które przypominają oznaczenia właśnie sierżanta na pagonach wojskowych pewnie, bo w policji są trochę inne stopnie. Nigdy nie wiem, nie byłem, nie służyłem, ale w wojsku na pewno jest sierżant. Więc to jest P27, to jest tor i kierunek ruchu rowerów albo kierunek i tor ruchu rowerów i możemy to stosować na zwykłych jezdniach, jeśli chcemy na przykład pokazać rowerzyście, chcemy żebyś poruszał się tutaj po jezdni, nie po chodniku, kierowcom ten znak jakby sygnalizuje również tu spodziewaj się rowerzysty i, ale również P27, ten to nowe oznakowanie, możemy stosować już teraz, y, jako zamiennik kontrapasa y, w ulicach jednokierunkowych. Znaczy w ten sposób, mo tylko możemy tak zrobić. Przede wszystkim oznakowanie pionowe, no to obowiązkowo, ono musi być, czyli nie dotyczy rowerzystów na wszystkich wlotach i tam pod zakazami skrętów. Mm. Później zamiast kontrapasa możemy, możemy, ale nie musimy stosować to P27. Tylko jest jeden warunek: ta ulica musi być objęta tak zwaną strefą tempo 30. Znaczy, jeśli prędkość dopuszczona jest wyższa, to wtedy musimy malować kontrapas. Jeśli już jest 130 lub mniej, bo na przykład może to być strefa zamieszkania, to możemy to robić z użyciem P27 lub w ogóle. Ale obstawiam, że ten znak sam z, z siebie, sam z siebie obniża też trochę koszta wykonania tych kontrapasów, tak? No Tak, no bo, bo jest mniej malowania. Jest mniej mniej malowania. I tak dalej. W zasadzie mogę, jak zależy od u, charakteru ulicy, ale można by się pokusić do tego, że malowalibyśmy jakby swoisty kontrapas albo tylko P27 przy samych wlotach skrzyżowania, później już zostawiamy to uczestnikom ruchu, chociaż i tak widzą się z naprzeciwka, więc się na pewno dogadają. Tym bardziej, że akurat pojawią się w Krakowie. czy znaczy W tym roku to już jest mała szansa, ale procedujemy już. Mamy kilkanaście projektów, które są w trakcie y, znaczy, Przesłaliśmy ich do, do zespołu zarządzania ruchem. Mam nadzieję, że zostaną nabierają mocy urzędowej. Tak, tak że zostaną zaakceptowane. Tam jest pewnie jeszcze jest dyskusja, ponieważ właśnie w tym rozporządzeniu ustawodawca nie napisał y, y, jaka jest minimalna szerokość takiej drogi jednokierunkowej, na której my możemy dopuścić ruch dwukierunkowy. Kierunkowy. Ja, biorąc tutaj jakby dobry przykład z Belgii i Francji, gdzie akurat tam prawo nakazuje zarządzającemu ruchem dopuścić ruch rowerowy pod prąd we wszystkich ulicach jednokierunkowych, z tym, że tam jest właśnie zapisane, jakie są szerokości. Pomiędzy 2, 7, 2,7 metra a 3, może, ale tam jest właśnie, ale nie musi. Jeśli uzna, że jest to bezpieczne, to może, a jak już jest minimum 3 metry, to już musi. Chyba, że są jeszcze jakieś inne przesłanki, ale w zasadzie musi. No, Ja uważam, że akurat te trzy metry to już jest bardzo rozsądne i uważam, że jeśli u nas jest trzy metry, to też powinniśmy się nawet nie zastanawiać w zasadzie, tylko dopuszczać ruch rowerowy pod prąd. Jeśli są jakieś lokalne zawężenia, to zawsze się możemy nad nimi pochylić i rozwiązać to tak, żeby było bezpiecznie. Mamy dobre przykłady, gdzie jest naprawdę wąsko i udało nam się dopuścić ruch rowerowy pod prąd. To jest na przykład przepust w nasypie kolejowym w ulicy Miodowej i tam posłużyliśmy się lustrem, odebraniem na chwilę pierwszeństwa rowerzystom i działa. Jakie jeszcze udogodnienia dopuściła ta nowelizacja przepisów? To, że mi nie zapomniał, ja sobie je szybko wymienię. To są nowe przejazdy dla rowerów. Znaczy się są dwukierunkowe, są szersze niż te, które były do tej pory, czyli muszą mieć minimum 3 metry, ale jest też. O, ale jest też takie rozwiązanie, przepraszam, za ten dźwięk. Jest też takie rozwiązanie, które ja nazywam polskim Tukanem, czyli że two can, czyli jedni i drudzy mogą, czyli i to dotyczy pieszych i rowerzystów. Dzisiaj mamy tak, że mamy często takie ciągi pieszo-rowerowe albo chodniki z tak zwanym dopuszczonym ruchem rowerowym i yy. często przy policach poprzecznych po prostu były tylko przejścia dla pieszych, bo przejście do tej pory musiało mieć 4,5 metra, teraz można je zwęzić do 2,5 metra właśnie tą nową nowelizacją i jakby dokleić w ramach tego przejścia w tej całej powierzchni 4,5 metra jeszcze przejazd rowerowy. On tam nie jest napisany w tym rozporządzeniu, czy on jest dwukierunkowy, czy jednokierunkowy, więc ja go interpretuję z korzyścią dla uczestników ruchu rowerowego, że jest dwukierunkowy. I mamy już wytypowane miejsca, też są procedowane... Hmm, projekty organizacji ruchu, poszły już do policji, do akceptacji. Chyba nawet ostatnio mieliśmy sygnał, że już wróciły do nas, więc za chwilę prawdopodobnie pojawi się na nich, na nich nasza pieczątka i jeśli nie w tym roku, to na wiosnę na pewno się pojawią i to jest jakby jedna z takich nowości, jeśli ktoś zna Kraków, to jest węzeł Rajskiego. Tam rzeczywiście infrastruktura rowerowa została dobrych 10 albo i więcej lat temu zaprojektowana w koszmarny sposób, mianowicie zamiast jechać prosto, trzeba zrobić taką podkowę, objechać cały węzeł, w zasadzie dookoła zupełnie w zupełnie niezrozumiały sposób, zaliczyć tam 8 czy ileś sygnalizacji świetlnych, stracić mnóstwo czasu, więc jakby znakomita większość rowerzystów w ogóle się tym nie przejmowała i jeździła tak, na wprost, łamiąc yy, w trzech miejscach przepisy, tak? Czyli prze, przejeżdżali po przejściu, no chyba że ktoś przeprowadzał, no i potem poruszali się chodnikiem, po którym nie wolno było jeździć rowerem. I no i my tą zmianę, ponieważ na tych 4,5 metrach tam nie było miejsca na domalowanie przejazdu rowerowego, wykorzystujemy do tego, żeby tam, ponieważ tam jest małe natężenie ruchu pieszego, to tym bardziej możemy zwęzić to przejście i domalujemy te przejazdy, a ten odcinek te, tej estakady w zasadzie nad wezwy europejskiego będzie z dopuszczonym ruchem, to będzie chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. No, i jakby tego typu miejsca my mamy zidentyfikowane, i będziemy właśnie w tych miejscach wykorzystywać tego polskiego Tukana. To jest takie czerwono-białe przejazd i przejście dla pieszych. Możemy również. To, jest to, to A, są jeszcze weszły w życie, znaczy teraz już jest to legalne, możemy y używać tak zwanych sygnalizatorów wyłącznie dla rowerzystów. Co prawda to rozporządzenie wprowadziło, no te sygnalizatory nie są najszczęśliwsze, ponieważ jakby z powodzeniem y są stosowane, no nie w Krakowie akurat, ale we Wrocławiu dosyć powszechnie, trochę inne sygnalizatory, co pada nieco mniejsze, ale znacznie bardziej czytelne. Y tu chodzi o tą blendę, y czyli jak się wyświetla, tak, Czy jest na czarnym tle kolorowy, znaczy w danym kolorze rower, czy odwrotnie. E... Pomijam Dobrze, że są takie sygnalizatory, ale środowisko rowerowe trochę na nie narzeka, że to nie jest jednak, nie o takie środowisko rowerowe sygnalizatory rowerowe walczyło, ale dobrze są. I teraz wreszcie w rozporządzeniu już jest sprecyzowane jak stosować śluzy dla rowerów, ponieważ one mówią od 2011 roku jakby już w prawie naszym były, tylko no nie było szczegółowych przepisów jak je malować. Ale śluzy rowerowe to też nie jest takie rozwiązanie, które jakby będzie od razu na wszystkich skrzyżowaniach. Trzeba jakby dobrze przeanalizować, czy ona nam jest tu potrzebna koniecznie, czy rzeczywiście poprawi warunki poruszania się pieszy rowerzystów, a nie utrudni bardzo ruchu samochodowego. No, to wszystko jest, trzeba umieć stosować, znaczy rozważnie, nie można przesadzić, bo można niechcący, nie wiem, zrazić tych, którzy może nie byli bardzo przychylni ruchowi rowerowemu, ale przynajmniej nie byli jego przeciwnikami, to też nie, nie, nie warto czasem robić coś dla samego zrobienia, żeby nie nadepnąć komuś na odcisk. A jak Zikit promuje używanie rowerów? Hmm. Wydaje mi się, że budując, yy, znaczy budując. No tak, budując, to, to tempo powstawania infrastruktury rowerowej nie, za, nie dla wszystkich jest zadowalające. Dla mnie również. Ja też bym chciał, żeby to powstawało znacznie szybciej. Oczywiście dbając o najwyższą jakość. No to my, ja wychodzę z założenia, że tak, dobra infrastruktura rowerowa w pewnym okresie czasu wypełni się ruchem rowerowym. I jeśli ona jeszcze do tego jest spójna, albo te fragmenty, które powstają, właśnie łączą wcześniejsze porozrywane fragmenty infrastruktury rowerowej to to jest najlepsza promocja ruchu rowerowego. Oczywiście do tego są jeszcze działania miękkie. To co prawda my akurat w Krakowie nie mamy jeszcze żadnej takiej kampanii społecznej, żebyśmy na billboardach czy też w radio były jakiekolwiek spoty. No ale na przykład wydaje mi się, że nawet mój profil na Twitterze, kontakt na Facebooku z, w dyskusjach z, z, z, nie tylko z rowerzystami, ale również z innymi jest chyba najlepszym świadectwem tego, że no w ten sposób również można promować ruch rowerowy i jakby pokazywać ludziom, że nie, no towary na rynek to tylko samochodem, przecież inaczej się nie da, my pokazujemy, no jak to przecież są rowery towarowe, czy tam transportowe, popatrzcie w innych krajach, to tych do których jakby jesteśmy na nie niby zapatrzeni, mówię o tych na zachód od naszej granicy nawet firmy spedycyjne, kurierskie wprowadzają do swojej floty rowery towarowe no czyli jednak to nie jest fanaberia rowerzystów, tylko realny realna alternatywa dla samochodu. Więc to też są tego typu działania. No, czy chyba jednym z takich większych działań na rzecz promocji ruchu rowerowego jest tak naprawdę rower publiczny w Krakowie. Ponieważ no, jest to narzędzie, co prawda bardzo drogie, znaczy bardzo drogie. Nie zarabia na siebie, No tak? właśnie, no, w tym sensie drogie, że nie zarabia na siebie, tak? Trzeba do tego dopłacać, ale jest to narzędzie najlepiej chyba promujące ruch rowerowy, bo dla tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali na Kupno własnego roweru ma, mają coś, co w zasadzie prawie za darmo, bo tam trzeba owszem zapłacić pewną opłatę inicjacyjną, ale jej można tak naprawdę nigdy nie wykorzystać, tych 20 zł tylko jeździć w okresie darmowym do 20 minut I, no i można spróbować, czy rower to jest to, co mi się spodoba, czy też nie, czy to będzie tylko jako dodatek. Kiedy ucieknie mi tramwaj albo kiedy, no nie wiem, zepsuje się samochód i nie będę mógł z niego skorzystać, ale akurat spieszę się do pracy, stację mam niedaleko i podjadę sobie rowerem. I z tego co wiem też stawiacie bardzo dużo stojaków wszędzie. Co też myślę dość mocno zachęca rowerzystów, tak. żeby gdzieś um, dojechać, bo przynajmniej można tam bezpiecznie zapiąć rower. I z tego co wiem też w nowych tramwajach w Krakowiakach są miejsca dla rowerów. To Ale prawda? to już nie jest zasługa Zikitu, to jest w zasadzie zasługa przewoźnika, tak. bo który albo projektanta tramwaju, tego do końca nie wiem, czy to M.K. Czyli... zapisało, że tam ma być Czy wy nie mieliście z tym znaczy Ja osobiście nie nie miałem z tym nic wspólnego. Bardzo mnie cieszy, ponieważ już od dobrych kilku lat rzeczywiście rowery w transporcie zbiorowym można bezpłatnie przewozić. Oczywiście z zachowaniem pewnych no, zasad chociażby kultury tak, osobistej, czyli nie wpychamy się z rowerem do zatłoczonego tramwaju czy autobusu, no, jeśli jest miejsce to z tego skorzystamy. Znaczy, ja też nie widzę zbyt inaczej. Ja nie słyszę też o tym, żeby się pasażerowie transportu zbiorowego bardzo skarżyli na podróżujących z rowerami akurat w transporcie zbiorowym, bo to proszę mi wierzyć, że to właśnie taka była jakaś dyskusja czy wol, czy znieść opłaty, że na pewno na gmin nie będą jeździć. Ale Ludzie wybierają rower po to, żeby jeździć na rowerze, a nie po to, żeby go wozić transportem zbiorowym. Jeśli się komuś taki przypadek zdarza, no to na pewno jest uzasadniony, tak? Albo ma awarię roweru, albo no, nawet warunk złe warunki pogodowe, albo na przykład, nie wiem, spotkałem znajomego, który akurat jest bez roweru, to żeby, żeby go nie zabierać na ramę czy bagażnik, ale nawet z transportem. Albo bym... pił alkohol na przykład. O, tak. To jest w sumie najlepsza wymówka. I dwa się do tego, w sumie, z alkoholem wiąże się również, chociaż to nie, niektórzy mogą to dziwnie teraz odebrać, wiąże się również y, potrzeba utrzymywania roweru publicznego. Ja co prawda z tego nigdy nie korzystałem, ale są ludzie, którzy na przykład myśląc o tym, że A, będę dzisiaj, jest piątek wieczorem, mam ochotę, nie wiem, wyjść na piwo czy dwa ze znajomymi i jadą w to miejsce rowerem publicznym, bo nie będą się musieli przejmować o swój własny, oddadzą go na stacji, potem mogą spokojnie te dwa czy trzy piwa wypić i wrócą na przykład taksówką do domu. Albo komunikacja miejska Na, swoim, no, no, na przykład, ta, no właśnie. I jakby, ale nie, nie zabierają swojego roweru, bo wiedzą, że jakby nie będą mogli na nim wrócić. To żeby z nim nie jechać taksówką, czy tramwajem, czy autobusem, no to jadą na rowerze publicznym i wracają już na in, czy innym środkiem transportu do domu. A jaka jest w Krakowie polityka budowania ścieżek rowerowych? Chodzi o to, żeby ich było dużo, czy raczej stawia się na to, aby połączyć wszystkie dzielnice między sobą i stworzyć takie duże szlaki dojazdowe i tak jak się o drogach, które mają na przykład prędkość przepustową 30 na godzinę. Znaczy jest tak, że po pierwsze drogi dla rowerów powstają w oparciu o to studium, o którym wspominałem. Studium podstawowych tras rowerowych. I ono oczywiście zakłada, że w danej ulicy jest trasa rowerowa, ale tak jak właśnie też słusznie zauważyłeś, jeśli to już jest centrum miasta na przykład, albo jest to jakaś strefa, w której jest ruch uspokojony, czyli jest tempo 30, albo nawet strefa zamieszkania, to tam żadnej wyseparowanej infrastruktury rowerowej już nie musimy budować i, i zdarza się tak, że o, najlepszy przykład, ulica Wielicka. W pewnym momencie droga dla rowerów kończy się już przy ulicy e, Rożena Jaksy lub tam Siostrzanej, bo jest dyskusja, czy no, na mapach to różnie tam na ulicy jest nazywana, ale dojeżdża do pewnego momentu i dalej nie trzeba było jej prowadzić. Można było, ale już nie trzeba było, bo i rowerzyści już od dawna jeździli i tak e, równoległą, oddaloną o 25 metrów, uspokojoną drogą, która służy jako dojazd tam do, nie wiem, jednego zakładu e, mot, jakiegoś motoryzacyjnego, tak notabene, e, lub też kilku, do, do, kilku posesji. I wszyscy jeżdżą tam tędy, więc tutaj nie tyle, że zaoszczędziliśmy, co w ogóle nie było sensu budować tej infrastruktury, bo wykorzystaliśmy już istniejącą spokojną drogę. E, I dalej będzie ona prowadzona już e, również częściowo tam w, w, w ulicach uspokojonych, a, a potem znowu wrócimy do przebiegu równoległego do ulicy Wielickiej i będzie budowana, to nawet w przyszłym roku już ruszy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych budowa kolejnego odcinka w kierunku Wieliczki drogi dla rowerów. No i to w ten sposób w zasadzie powstaje. Tylko w oparciu o studium podstawowych tras rowerowych. I, a zasada jest też taka, to, to, to nawiążę do tego wcześniejszego pytania, że jeśli mamy właśnie strefę zamieszkania lub tempo 30, Staram, to nie budujemy żadnej infrastruktury, ewentualnie jakieś śluzy rowerowe, jeśli są potrzebne przy skrzyżowaniach, kontraruch. Potem jeśli jest prędkość projektowa, znaczy prędkość na ulicy jest powyżej 30, ale do 50 na godzinę, a ruch, na przykład udział ruchu ciężkiego nie jest tam jakiś wyjątkowo duży, to możemy przemyśleć albo sierżanty, te nowo oznakowanie P27, albo e, pasy rowerowe, jeśli jest na to szerokość, ale z pasami rowerowymi też trzeba się dobrze zastanowić, czy one na pewno spełnią swoją rolę, bo niektórzy jednak obawiają się poruszania się w ruchu ogólnym, no bo to w zasadzie jest poruszanie się w ruchu ogólnym, a już w momencie, kiedy mamy ulice o podniesionej prędkości lub też bardzo dużym udziale ruchu ciężkiego, a to są na przykład ulice typu o takim przekroju dwa razy dwa, czyli po dwa pasy w każdym kierunku ruchu, no to powinna tam powstawać wyseparowana infrastruktura rowerowa, czyli te Ścieżki, czy też drogi dla rowerów, tak powinniśmy je nazywać, żeby podnieść też ich status i też żeby piesi zrozumieli, że to nie jest cho chodnik. Kiedy jest chodnik, to, to jest, a kiedy jest droga dla rowerów, to też jakby szanujmy się nawzajem i yy, starajmy się nie spacerować po nich, po tych drogach dla rowerów. Yy, no to, to tak to mniej więcej powstaje. Czyli, że tak powiem, w zależności od drogi zawsze jest na nią jakieś konkretne rozwiązanie. No tak, ale też i często nawet tutaj na spotkaniach takich w ramach uzgodnień wewnętrznych są pewne dyskusje, czy akurat w tej ulicy niektórzy mają wrażenie, że... O, tu, jest tak, tu są zawsze korki, jest duże natężenie w godzinach szczytu, szczególnie ruchu samochodowego. To jednak powinniśmy zrobić e, drogę dla rowerów. A my mówimy jako zespół, trzeba hmm, by na pewno to, że tam jest w godzinach szczytu duży ruch, ale jest to jednak na przykład ulica w mieściu i jakby e, budowanie tam drogi dla rowerów, dla samego budowania drogi dla rowerów, może uczyć też jakby złych nawyków rowerzystów, bo oni na pewnym odcinku będą mieć wyseparowaną drogę dla rowerów, a później już nie i powinni teoretycznie jechać w ruchu ogólnym, ale ponieważ tutaj im się tak dobrze jechało, to już kontynuują na przykład po chodniku i potem się mówi, a rowerzyści tylko po chodnikach jeżdżą. No, a, a z drugiej strony mówimy, no ale to trzeba budować tą infrastrukturę właśnie rowerową na takich ulicach, w których spokojnie można by jeździć w ruchu ogólnym. Więc no, to jest zawsze właśnie, trzeba się zastanowić, gdzie co lepiej zadziała. Pamiętajmy, że ruch rowerowy może również służyć za element uspokojenia ruchu samochodowego. Na przykład właśnie kontrapasy i kontraruch to jest bardzo dobry sposób na uspokajanie ruchu, bo jeśli jest taka ulica, która jest jednokierunkowa, to niektórzy no, mają łańską fantazję, ponieważ nie spodziewają się żadnego pojazdu z naprzeciwka, no to dociskają pedał gazu, a kiedy mogą się spodziewać już rowerzysty, no to będą jechać ostrożniej. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku podcastu. Powiedz, gdzie można Cię znaleźć? to znaczy? No jestem w Zikicie. Zikicie na Złotej Jesieni 14. Obecnie tak. Na Twitterze pod e, KRK, A na Facebooku jestem akurat prywatnie, ale jest jeszcze strona internetowa rowery.zikit.pl poświęcona wyłącznie wszystkim działaniom rowerowym, jakie Zikit prowadzi. Jest tam mapa, jest tam moje konto e, Twitter, na Twitterze i są też, o, to chyba najważniejsze w zasadzie, bo to jest forma konsultacji społecznej czyli tak zwane audyty rowerowe. Wszystkie inwestycje, które w jakikolwiek sposób mogą lub oddział i oddziałują na ruch rowerowy, są tam projekty tychże inwestycji lub koncepcje, są tam upublicznione, można się wypowiadać. Fantastycznie. To zadam Ci w takim razie ostatnie pytanie. Jakie masz takie swoje rowerowe marzenie związane z Krakowem? Rowerowe marzenie związane z Krakowem? Hmm nie przygotowałem się na odpowiedź na takie pytanie. Znaczy, chciałbym, żeby w najbliższej przyszłości e, infrastruktura rowerowa e, była spójna. Znaczy się wreszcie, żeby nam się udało połączyć południowe dzielnice. Zresztą północne też. Chociaż one chyba w mniejszym stopniu e, cierpią na brak infrastruktury rowerowej niż e, południowe. I chyba najlepszy... Znaczy, e, tak, to może to jest takie, e, taka kalka, no nie, no, klisze, tak? Że... E, e, Chciałbym, żebyśmy w Krakowie rzeczywiście osiągnęli to, co zostało zapisane w karcie brukselskiej, bo jest to ambitny cel, ale on jest osiągalny. Mówię o udziale ruchu rowerowego na poziomie 15% w roku 2020. Jeśli to nam się uda osiągnąć, to proszę mi wierzyć, będziemy już uważani za naprawdę rowerowe miasto, bo 15% udział ruchu rowerów oznacza, że rowerzyści są prawie, już na prawie wszystkich ulicach, po prostu są. I to nie jest tak, że wtedy jakby... Wytrącamy również argument z ręki tym, którzy twierdzą, że nie, na rowerze w Polsce to tylko przez cztery miesiące w roku. To jest nieprawda. No zobaczmy, wyjrzyjmy za okno. No, może nie jest dzisiaj jakoś super słonecznie, ale też nie ma mrozu, nie ma nawet śniegu, co mnie trochę martwi, ponieważ śnieg to jest rezerwuar wody, a my w Polsce mamy sucho wbrew pozorom. I w grudniu powinien być śnieg, ale to, to niestety. Takie są konsekwencje również zmian klimatu. No dobra, Zostawmy to na boku. Chciałbym i to właśnie dla dobrego klimatu również Krakowa, żeby było czystsze, czystsze powietrze, żebyśmy byli wszyscy zdrowsi, żeby było bezpieczniej na ulicach. Ten 15% udział ruchu rowerów marzy mi się. Tak, To jest jeden z tych największych i głównych celów, jakie mam do spełnienia osiągnięcia w Zikicie. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym dziękuję. odcinku podcastu, a Tobie strasznie dziękuję za wysłuchanie go. Mam też dobre wieści, dlatego że to nie jest koniec wywiadu z Marcinem. W 22 odcinku podcastu Koło Roweru kontynuujemy naszą rozmowę, choć na nieco inny temat. Także już w przyszłym tygodniu będziesz go mógł posłuchać. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia. Cześć.